Po pierwsze, nie zamierzam dyskutować z debilami. A ty najprawdopodobniej jesteś debilem, bo zostałeś zbanowany. Nieważne czy to forum, blog, portal czy może jakaś gra. Okazałeś się tak niewiele wart, że na pożegnanie dostałeś ten filmik. Ktoś, kto cię zbanował, nawet nie chce poświęcić swojego czasu na to, by coś ci napisać. Po prostu przegrałeś. Prawdopodobnie nie potrafisz współżyć z innymi. Masz w dupie regulamin lub etykietę, lub po prostu zachowujesz się jak debil. Ktoś, kto Cię zbanował, chciał Ci też dać do zrozumienia, że za każdym razem, gdy stworzysz jakieś multikonto, wynajdziesz jakiś serwer proxy, czy ukryjesz się pod inną ksywką, i tak znów zostaniesz zbanowany. A całe gówno, które po sobie zostawisz, zostanie skasowane. I na wszystkie tego typu próby poświęcisz niewspółmiernie więcej czasu i środków, niż ktoś poświęci na to, by zbanować się jednym kliknięciem. Jeśli nadal chcesz wracać, bo na przykład sądzisz, że zostałeś zbanowany niesłusznie, to jeszcze dokładniej wyjaśnię Ci, dlaczego właśnie Ty jesteś debilem. Bo widzisz, jeśli ktoś Cię zbanował w jakimś miejscu niesłusznie, to najlepszą karą dla niego i jego miejsca powinno być właśnie to, że nie będziesz go wspierać swoją niewątpliwie wartościową i wiele wnoszącą obecnością. Ale znając życie, zostałeś zbanowany słusznie. Bo ktoś miał takie uprawnienie właśnie dlatego, że prawdopodobnie jest mądrzejszy od ciebie. Lub miejsce, z którego cię wyprosił, należy do niego. Więc to ty powinieneś się dostosować do zasad, które u siebie ustalił. Tak więc kij ci w oko. Żegnaj.